To są informacje polskiego Radia 24. Cieśnina Ormus ponownie otwarta. Cena ropy na światowych rękach spada. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Rząd rozważa alternatywne kroki po wejściu prezydenta w sprawie kryptowalut. Rodzina, przyjaciele i ludzie kultury pożegnali Wiesława Myśliwskiego. Wybitny pisarz spoczął na powązkach. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz zapraszam. Blokada cieśniny Ormus została zakończona, poinformowały władze Iranu i Stanów Zjednoczonych. Ze strategicznego przysmyku mogą już korzystać wszystkie statki handlowe. To efekt zawarcia rozejmu z Libanem. Porozumienie nie dotyczy jednak irańskich portów. Te będą dalej blokowane do czasu zawarcia pełnego porozumienia poinformował prezydent Donald Trump. Na wiadomość o otwarciu cieśniny błyskawicznie zareagowały rynki. Cena ropy Brent spadła poniżej 90 dolarów za baryłkę, do najniższego poziomu od miesiąca. Co najmniej 30 tysięcy poszkodowanych i straty sięgające już 350 milionów złotych to najnowsze dane dotyczące nieprawidłowości w sprawie rynku kryptowalut. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Tymczasem Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do przepisów, które miały uregulować ten rynek.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 polityki i też obrońcom m.in. Zbigniewa Ziobry. Minister dodał, że dla czystości polityki te zależności finansowe muszą być wyjaśnione. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Koalicjanci nie odpuszczają w sprawie Minister Klimatu. PSL oraz Polska 2050 chcą spotkania z Pauliną Henik-Kloską. Oba ugrupowania domagają się wyjaśnień w sprawie systemu kaucyjnego, programu Czyste Powietrze oraz gospodarki leśnej. Te ostatnia kwestia szczególnie interesuje wicepremiera, lidera ludowców Władysława kosiniaka kamesza Polskie Stronnictwo Ludowe zaprasza panią minister. Ja bym jej doradzał przyjąć nasze zaproszenie. Wszyscy zachowają się bardzo odpowiedzialnie, bo jesteśmy rzetelni w koalicji i wszyscy wiedzą czym grozi głosowanie i takie manifestacje polityczne, a czym innym jest kwestia odpowiedzi na pytania przez panią minister. Głos w dyskusji zebrał także premier Donald Tusk, który zagroził, że jeśli Polska 2050 poprze wniosek opozycji o odwołanie minister klimatu, to pożegna się z rządem. Kiedy mówię, że nie będę współpracował z kimś, kto będzie głosował za odwołaniem własnego ministra, własnego rządu, to mówię o tym dlatego, bo taka metoda jest nie do zaakceptowania. Jeśli ktoś ma poczucie, na przykład pani minister Pełczyńska na że pani minister Paulina Heninkowska jest złym ministrem, to trzeba o tym uczciwie rozmawiać, trzeba zastanowić się nad zmianami nami w rządzie, jeśli pretensje są uzasadnione. Odwołania Pauliny Henik-Kloski domagają się kluby PiSu i Konfederacji. Głosowanie nad wotum nieufności ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Teraz Holandia i ważne orzeczenie dla tysięcy naszych rodaków zatrudnionych w tym kraju. Polak wygrał z jedną z największych sieci supermarketów. Po cenie sądu nie mogła ona zatrudniać pracownika przez 7 lat na umowę tymczasową.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 Świecie w sposób niezwykle wyrazisty i przystępny, napisała w liście minister kultury Marta Cienkowska. Pismo odczytał wiceminister Sławomir Drogowski. W jego słowach odnajdywaliśmy samych siebie. Żegnamy Wiesława Myśliwskiego, wielkiego mistrza słowa, a zarazem skromnego i życzliwego człowieka. Dla którego najważniejsza była literatura. Wiesław Myśliwski był laureatem wielu literackich wyróżnień. Jako jedyny dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką Nikę. Jego książki doczekały się ponad 60 tłumaczeń na 25 języków. To były informacje polskiego Radia 24. Chmur przebywa w centrum i na wschodzie kraju i tam możliwe przelotne opady deszczu wysoko w górach, sypie śnieg. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum do 19 w Lubuskiem. Sześć minut po godzinie 17 przed mikrofonem Krzysztof Grzybowski. Już teraz zapraszam na magazyn Regiony, czyli program, w którym zaglądamy tam, gdzie dzieją się sprawy najważniejsze, najciekawsze dla lokalnych społeczności. Zaczynamy. Popołudnie w Polskim Radiu 24. To najpierw Elbląg. Tam około 30 milionów złotych może kosztować budowa utwardzonego pasa startowego. Do tej inwestycji przekonują władze miasta, powiatu i województwa, które podkreślają znaczenie nie tylko dla rozwoju regionu, ale także dla kwestii bezpieczeństwa. Najważniejsze pytanie wciąż jednak pozostaje bez odpowiedzi. Kto za to wszystko zapłaci? O szczegółach Aneta Pastuszka z Radia Olsztyn. Choć o budowie pasa startowego na elbląskim lotnisku mówi się od lat, Teraz temat wyraźnie przyspiesza. Samorządowcy przekonują, że inwestycja może mieć dziś zupełnie nowe znaczenie. W grę wchodzą nie tylko kwestie rozwoju regionu, ale też bezpieczeństwa państwa, mówi prezydent Elbląga Michał Missan. Elbląg jest takim miejscem, takim hubem odpornościowym dla obronności i tutaj dużo się mówi i o dronach i o innych rzeczach, które są domeną wojska. Myślę, że w tym kontekście ten pas utwardzony, szczególnie ze względu na obronność ma duże szanse na powstanie. W dyskusji ważny głos ma Aeroklub Elbląski, który który zarządza terenem lotniska i widzi w nim przestrzeń otwartą dla różnych użytkowników. O przyszłości tego miejsca mówi jego dyrektor Jacek Sobolewski. Lotnisko powinno być miejscem, które jest publiczne i ogólnodostępne. Żaden podmiot właściwie nie powinien go zawłaszczać. Aeroklub chce być wiodącym podmiotem na przyszłym, zmodernizowanym lotnisku. Natomiast lotnisko powinno znaleźć miejsce dla biznesu lotniczego, dla zastosowań militarnych. Jest to właściwy moment. Rozmowy w sprawie pasa startowego toczą się także na szczeblu rządowym. Projekt analizowany jest pod kątem infrastruktury krytycznej, wyjaśnia rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz. Zabiegamy również o to, aby projekt został właściwie oceniony pod kątem jego znaczenia dla systemu bezpieczeństwa państwa i infrastruktury o charakterze podwójnego zastosowania dual use. Jednym z kluczowych pytań pozostaje finansowanie tej inwestycji. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński wskazuje, że szansą mogą być środki środki związane z obronnością. Być może będzie na to okazja z tych środków, które będą do dyspozycji w obszarze obronnościowym, które będą do dyspozycji u pana wojewody. Wiem, że jest to jeden z takich mocnych punktów i potrzeb w głowie pana prezydenta. Budową utwardzonego pasa zainteresowani są także przedsiębiorcy, którzy już dziś korzystają z elbląskiego lotniska. Wskazują na konkretne problemy związane z obecnym trawiastym pasem. O swoich doświadczeniach mówi Adam Augustynowicz z firmy OPGK. Lądowania, szczególnie w okresie takim wiosennym, gdzie to jest bardzo grząski grunt, są dla nas bardzo ryzykowne. Zwłaszcza, że jakby przenosimy ten sprzęt w postaci sensorów, gdzie mamy bardzo precyzyjną mechanikę, optykę. Jest to zagrożenie dla tego typu urządzeń, w związku z tym zawsze szukamy pasów utwardzonych. Władze powiatu podkreślają, że są zdeterminowane, by doprowadzić inwestycje do końca. Rozważane są jednak różne scenariusze jej realizacji, zarówno we współpracy z Aeroklubem, jak i z udziałem rządu, mówi starosta Elbląski Maciej Romanowski. Bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby ten pas zbudować. I jedna droga to jest ta, aby wspólnie z klubem i dwa samorządy zabiegały o środki finansowe, pokazując dokumentację. A druga droga, jeżeli się nie dogadamy z Aeroklubem, to droga przez rząd, który stwierdzi, że ten pas jest niezbędny, będzie tutaj decyzja polityczna i sam rząd zbuduje w systemie i wybuduj bo będzie on niezbędny dla obronności tego regionu. Na razie konkretne decyzje jeszcze nie zapadły, ale rozmowy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i rządowym, trwają. Tymczasem na elbląskim lotnisku samoloty wciąż lądują na trawiastym pasie, a na realizację tej inwestycji region czeka już od kilkudziesięciu lat. No a o tym wszystkim informowała nas Aneta Pastuszka z Radia Olsztyn. I już teraz przenosimy się na Podkarpacie, do regionu, który jest jednym z najbardziej, najlepiej zalesionych regionów w Polsce i ten stan ulegnie jeszcze poprawie. A to wszystko za sprawią piątego ym, otwartego sadzenia lasu, które odbyło się w podrzeszowskim nadleśnictwie Głogów. Całą akcję obserwowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No to wyjaśnimy dokładnie na czym polega ta akcja, bo jeżeli dobrze kojarzę, to jest tak, że miłośnicy przyrody, miłośnicy lasu przychodzą, sadzą drzewa, ale to wszystko odbywa się pod czujnym okiem leśników. Tak, można po prostu zobaczyć z bliska pracę leśników, no i przede wszystkim samodzielnie posadzić drzewo. Leśnicy y, udzielają wszelkich instrukcji. Jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku, że ta liczba drzew w, w lasach tego nadleśnictwa, nadleśnictwa Głogów z siedzibą w Głogowie Małopolskim zwiększy się, bo w tym roku planuje się posadzenie jeszcze 600 tysięcy drzewek. No ale oczywiście będą to sadzić odpowiednie służby. Natomiast zaproszenie do udziału w sadzeniu na wyznaczonej przez leśników powierzchni przyjęło około 300 osób, m.in. uczniowie, studenci, samorządowcy, żołnierze. No i tak jak obserwowałam, to zapał do pracy był ogromny, a wszystko zaczęło się sygnałem myśliwskiego rogu. Piąte. Otwarte sadzenie lasu w roku 2026. Zapraszamy do pracy Daszbur. Brawo! Szanowni Państwo, Piotr Łabno, starszy specjalista służby leśnej. Myślę, że taki krótki instruktaż na wstępie. Ważne jest to, żeby to drzewko oczywiście korzeniem w dół włożyć do ziemi, rozchylić tym oto urządzeniem kosturem, docisnąć z jednej ścianek naszą jednolatkę sosnę ziemią, najlepiej jeszcze później ubić butem, no i ma to drzewko rosnąć. Jesteśmy z szkoły w Budach Bogowskich. Liliana. Marika. Czy to jest trudne sadzić las, sadzić drzewa? Nie, bardzo przyjemnie, nie trudne. Ładna pogoda. Te drzewa są na następne pokolenia. Fajnie tak na naturze pracować i przyjemnie jest bardzo. A chodzicie często do lasu? Tak, ja mieszkam bardzo blisko lasu, więc chodzę. Ważne jest, żeby tutaj sadzić te drzewa, żeby było gdzie odpoczywać. Do 300 osób zostało zgłoszonych. Nadleśniczy, Ireneusz Żelazny. Instytucje, i policja, i wojsko, i straż pożarna. Ale przede wszystkim młodzież co najbardziej cieszy, bo to jest nasza przyszłość. Jakie gatunki drzew zostały wybrane do posadzenia? To gatunek panujący na terenie naszej jednostki. Jest to sosna pospolita w ilości 4000 na powierzchni ponad pół hektara. Jak długo rośnie las? Kiedy one będą tak wysokie jak te drzewa, które są nieopodal? Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ my Uczymy się tej cierpliwości i pokory bardzo długo. Właśnie dlatego, że drzewa, które sadzimy dzisiaj, będą tak naprawdę cieszyły oko kolejne pokolenia. Czyli akurat sosna między 90 a 110 lat. I wtedy będzie miała ile metrów? Myślę, że między 25 a 27 metrów wysokości. Proszę bardzo, sadoneczkę wkładamy, obciskamy. Powiem tak, debiut zawsze wiąże się z niedoskonałościami. O, i proszę sprawdzić, czy się trzyma mocno. Teraz patrzymy. tak. No! No, super. Jest idealnie. No i, no, i no, druga no, sytuacja no, jest taka, że utrzymujemy odpowiednią odległość no, między sadzonkami. Tak, nie za gęsto, no, nie no, za no, rzadko. Jesteśmy w lesie mieszanym, a dzisiaj sadzona jest sosna. Ile ta sosna jest w stanie wyprodukować tlenu? Zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste produkują duże ilości tlenu. Profesor Tomasz Dudek, leśnik z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, bo oprócz tlenu produkują również fitoncydy. I odwiedzając las Czujemy się lepiej i ma to pozytywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Uczniowie, zespołu szkół energetycznych w Rzeszowie. Kacper. Jakub. Jak się wam tu pracuje? Bardzo fajnie, jest przyjemna atmosfera, fajny teren w lesie, nie ma tego hałasu, tego krzyku całego miasta, w którym uczymy się. A przy okazji można posadzić drzewo. No dokładnie, robić jakiś dobry czyn dla lasu, jak i dla ludzi. No i to zostanie na pokolenia. Brzmi to wszystko bardzo, bardzo dumnie, ale to w takim razie chciałbym powrócić do początku naszej rozmowy. Ja zapowiedziałem, że Podkarpacie to jest region polski, który należy do liderów, jeżeli chodzi o powierzchnię lasów. To dokładnie jaką powierzchnię stanowią lasy, zajmują lasy na Podkarpaciu? Zanim powiem o tym, ile jako powierzchnię stanowią lasy w naszym regionie, to powiem, ile w Polsce jest lasów. W całej Polsce lasy stanowią około 1 trzeciej powierzchni naszego kraju, a na Podkarpaciu około 40%, głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, no, ale także w innych, rejonach, w innych regionach, tak jak na przykład w Nadleśnictwie Głogów, Głogów Małopolski to jest siedziba tego Nadleśnictwa. No i to jest właściwie już taka północ Podkarpacia. Ja bym jeszcze chciała dodać, żeby państwo i także ty Krzysztofie, żebyś zapamiętał, ja też zapamiętuję nazwę tego, tej niezwykłej substancji, którą można wdychać, jak się okazuje, w lesie. Fitoncydy. Fitoncydy. Zapamiętajmy. Dobrze, to tak. Ja sobie nawet zapiszę na wszelki wypadek, bo pamięć mam świetną, ale bardzo krótką. Ale będę, będę pamiętać dzięki temu. Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. I już teraz przenosimy się do Grudziądza. Tam nowoczesne wojskowe pojazdy i wyposażenie można oglądać w hali sportowej. Wojskowe targi służby i pracy. Zorganizowano też w kilkunastu innych miejscach w kraju, a mają pokazać możliwości polskiej armii i zachęcić do służby. Jesteśmy w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Dzisiaj przedstawiamy, tutaj prezentujemy przeciwpancerny pocisk kierowany, trenażer oraz karabiny wyborowe. Służba wojskowa w ogóle jest jedną wielką przygodą. Można rozwijać się w swoich pasjach. Podpułkownik Andrzej Sowa, Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji, Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tutaj główna atrakcja w dniu dzisiejszym Czołg K2 jest do obejrzenia, do zapoznania się, co można z nim robić, jak on wygląda, do czego służy. Można porozmawiać, zobaczyć, jakie są jego dane. Taktyczno-techniczne oraz wiele innych jednostek sprzędu tutaj wystawionego z okolicznych jednostek wojskowych. Każda jednostka wystawiła swój sprzęt. Między innymi tutaj jest Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych Artylerii HIMARS. Ciężki sprzęt między innymi tutaj Ratownictwa Hardun. No to jeszcze dodajmy, że można zdążyć obejrzeć te wszystkie techniczne cudeńka, ponieważ targi potrwają do jutrzejszego popołudnia. No i teraz pewnego rodzaju ciekawostka, bo zazwyczaj jest tak, że spotkania spółdzielni mieszkaniowych są wydarzeniami, które raczej nie interesują szerokiego grona odbiorców, co najwyżej mieszkańców danej spółdzielni. Tym razem mówimy o sytuacji wyjątkowych. wyjątkowej, ponieważ... To zebranie no, stało się chyba słynne na całą całą Polskę, za zamkniętymi drzwiami, w atmosferze skandalu, w towarzystwie policji, w takich to właśnie okolicznościach. O godzinie 10 rozpoczęło się dziś pierwsze z dwóch zebrań Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kontrowersje wzbudziło szczególnie zorganizowanie ich w godzinach pracy, przypomnę początek o godzinie 10 rano. Mimo sprzeciwu ekspertów, a nawet jednego z wiceministrów, zebranie się jednak odbyło, a temu zebraniu uważnie przysłuchiwał się Szymon Majchsk z Radia Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy w takim razie od atmosfery, która towarzyszyła temu spotkaniu, temu mhm. zebraniu. No to była atmosfera skandalu, to jest chyba najlepszy opis. Na Walnym odbywają się wybory członków. Rady Nadzorczej, Rady Osiedla. Można też odwołać zarząd. W poprzednich latach ono było podzielone na sześć części. Na ten rok zaplanowano dwa, zaplanowano dwa. Jedno na dziś, drugie, tak jak powiedziałeś, na piątek. No i właśnie oba od dziesiątej, czyli w godzinach pracy. Wspomniałeś o tym, że nie często się zajmujemy takimi sprawami i to fakt, choć w tym przypadku mówimy o spółdzielni, która zrzesza Ponad 20 tysięcy członków, w sumie ponad 30 tysięcy mieszkańców. No to jest miasto wielkości Rawicza, więc sprawa całkiem poważna. Ta godzina rozpoczęcia wzbudziła olbrzymie kontrowersje. W porządku pilnowała ochrona, która nie wpuściła dziennikarzy. W pewnym momencie jeden z kandydatów wezwał też policję, ponieważ twierdził, że ochroniarze nie mają identyfikatorów i trudno ocenić, jaką pełnią rolę. A w tym samym czasie na sali obraw, obrad został poddany pod głosowanie wniosek o przerwę w debacie do 9 maja. To miało oczywiście wpłynąć na zmianę terminu na taki, który będzie pasował również tym, którzy chodzą do pracy. Większość z Zdecydowała jednak o jego odrzuceniu. Proszę posłuchać, co mówili uczestnicy spotkania. Puścicie pas, pan, po nas panowie, żebyśmy chociaż porozmawiali w korytarzu z tymi nie. osobami, które się legitymują? Przecież nie wejdziemy na salę. A wy nie rozumiecie języka polskiego? Zadzwonił pan po policję? No tak, no ja no, co mam zrobić? Ludzie nie mogą przyjść wszyscy. Wielka wybrani, nie? Pani jest spółdzielczynią? Oczywiście. Dlaczego pani nie wchodzi? Bo się solidaryzuje z osobami, które nie mogą tutaj wejść. A poza tym nie chcę brać udziału w tym cyrku. Cyrku. No właśnie, to było określenie, które najczęściej słyszałem dzisiaj, stojąc pod salą od obrad. Przez moment przysłuchiwałem się temu, co dzieje się w środku przez okno, ale w pewnym momencie dość ostentacyjnie ono też zostało zamknięte, tak żeby nikt nie podsłuchał ani słowa. Przed rozpoczęciem debaty rozmawiałem z prezesem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Maciejem Graczykiem. Przekonywał, że dziennikarze nie mogli wejść do środka, bo zebranie ma charakter prywatny, a wczesne godziny uzasadniał zgłoszenie od mieszkańców. Proszę posłuchać, co mówił. Około 70 mieszkańców do nas napisał. Na 20 tysięcy spółdzielców 70 wniosków państwa przekonało o przesunięciu godziny? Tak. Taka wczesna godzina wyklucza osoby, które pracują? Nie, uważam, że nie wyklucza. Zawsze jest możliwość uczestnictwa, wzięcia czy urlopu. To jest jeden dzień poświęcenia dla spółdzielni. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo wspomnieliśmy o tym, do całej sprawy swego czasu odniósł się jeden z wiceministrów. Czy tłumaczenia prezesa spółdzielni przekonały go? Absolutnie nie, no bo usłyszeliśmy przed momentem, że sam prezes przyznał Trzeba wziąć urlop. Jeden dzień dla spółdzielni. Cóż to takiego? Nie wiem, czy wszyscy się z nim zgadzają. Na pewno nie podsekretarz stanu w Resorcie Rozwoju i Technologii, polityk lewicy Tomasz Lewandowski z Poznania. Już wcześniej zwrócił się z prośbą o zmianę terminu. Jak już słyszymy, do takiej nie doszło. Dzisiaj zareagował dużo bardziej stanowczo w rozmowie ze mną. Proszę posłuchać, co powiedział. To jest ni niestety wprowadzenie anarchii i chaosu w bardzo yy, dużej organizacji. Przecież mówimy o prawie 30 tysiącach mieszkańców, osób uprawnionych. Mamy do czynienia z średniej wielkości miastem powiatowym, tak naprawdę. Ten zarząd trzeba naprawdę i to szybko pogonić. Mam prosty przekaz do zarządu spółdzielni, że ja tego tematu nie odpuszczę, łącznie z zawiadomieniem organów ścigania. Łącznie z podjęciem działań, które zastępczych być może zorganizowania tego walnego, no nie może być tak, że osoby, w imieniu których ten zarząd tam działa, nie mają wpływu na to, co się dzieje w spółdzielni. Słowem, Puenty, ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy między innymi za sprawą kolejnego z dwóch walnych zebrań poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej. Ono odbędzie się w poniedziałek, również w godzinach pracy. No i myślę, że z wielką uwagą nie tylko mieszkańcy spółdzielni, nie tylko mieszkańcy Poznania będą obserwować rozwój wypadków. Szymon Majchrzach, Radio Poznań. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To już wiemy, że sport i już wiemy, że w studiu jest Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiemy tylko, jakie tematy będą dominować. Zaczniemy od judo, bo mamy gorącą informację. Nasza zawodniczka Angelika Szymańska zdobyła brązowy medal odbywających się w Tbilisi Mistrzostw Europy. W walce o trzecie miejsce w kategorii 63 kg pokonała Włoszkę Carlotte to przez Ipon. A jak jest Ipon, no to jest praktycznie koniec. Walki, Więc zdecydowane zwycięstwo. Mistrzynią Europy została za to Holenderka Joanne van Liseut. Od 1 do 7 czerwca w Warszawie będą odbywały się z kolei Mistrzostwa Świata w Koszykówce 3x3. Reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn poznały grupowych rywali w tej imprezie. Biało-czerwone trafiły do grupy A z Holenderkami, Czeszkami oraz ekipami z Azerbejdżanu i Madagaskaru. Polacy zmierzą się w grupie B z Amerykanami, Łotyszami, Czechami i reprezentacją Mongolii. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego challengera na kortach w portugalskim Ojresz. Polka wygrała ze szwajcarką Simoną Walter bardzo pewnie 6-1, 6 do 0. A w jutrzejszym półfinale reprezentantka naszego kraju zmierzy się z amerykanką Robin Montgomery. Iga Świątek już rozpoczyna o awans do półfinału turnieju WTA w Stuttgarcie. Jej rywalką Rosjanka Mira Andrejewa rozpoczął się pierwszy set, no i będziemy oczywiście w naszych kolejnych serwisach informować, jak sobie radzi Iga Świątek. A na dziś zaplanowano dwa mecze 29. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze GKS-u Katowice podejmą Motor Lublin. Trener GKS-u Rafał Górak wskazuje mocne strony zespołu z Lublina.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 Początek spotkania GKS Motor o 18. W innym dzisiejszym meczu Legia Warszawa podejmie Zagłębie Lubin. Trener stołecznej drużyny Marek Papszun z szacunkiem o rywalu. Dzisiaj są wiceliderem chyba dwa punkty straty do, do Lecha, czyli po prostu walczą o mistrzostwo. No. Spodziewamy się też takiej dobrej energii zespołu też odważnego, no, bo grają o najwyższe cele, ale też myślę, że często nie ma do, na nich presji, tylko... Tylko będą bardziej, bardziej swobodni i musimy być dobrze przygotowani, musimy być skoncentrowani, wyłączyć ich te mocne strony, ale każdy zespół ma też swoje mankamenty i, i to trzeba po prostu wykorzystać. A przede wszystkim no my patrzymy na to, że nie jesteśmy w niezłej dyspozycji, gramy u siebie. Szkoleniowiec Zagłębia, Leszek Ojżyński, uważa, że jego zawodnicy powinni koncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu. Tak matematycznie no, myślę, że utrzymanie już mamy, prawda, bo bo, bo wiemy jaki jest kocioł i i tutaj ta zaliczka jest znacząca, bo już chyba 10 nad Radomiakiem i tyle, no, jak najwyższe miejsce będziemy grać. No, my się nie poddamy, będziemy szarpać, będziemy gdzieś starać się przychytrzyć przeciwnika. Początek meczu Legia Zagłębie o 20.30. Aktualizujemy sytuację w Stuttgarcie. Tutaj już y, pierwszy gem za nami. Mira Andrejewa wygrała, prowadzi 1 do 0. Z igą Świątek trwa drugi gem. No a na koniec opowiemy o niecodziennym starcie naszego skoczka o tyczce Piotra Liska. Otóż wystartował w High Rocksie, czyli zawodach fitness, które łączą bieg na... 8 kilometrów z treningiem funkcjonalnym to drugi występ naszego reprezentanta w tej dyscyplinie. Dziś zawody odbywają się oczywiście na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i Piotr Lisek cieszył się z wypełnienia swojego planu. Pierwszy w pro singlu, ale drugi, bo jeszcze robiłem w parze rok temu. Jak ten czas wyglądał, jak oceniasz swój występ? Moje założenie było, żeby powiedz poniżej godziny 12, bo mój znajomy mnie namówił właśnie na pro. I on pier w pierwszym zrobił godzinę 12, więc udało się, cel wykonany. No i teraz mam tylko chrapkę na więcej. Powiedziałeś, kocham to i nienawidzę, tak? Tak, Hyrox, kocham i nienawidzę. Myślę, że to stwierdzenie popiera większość tutaj startujących, ale tej miłości się po prostu nie zostawia. Powiedz naszym słuchaczom, na czym Hyrox polega, bo dopiero troszeczkę uczymy się tej dyscypliny. Kochani, Hyrox to jest przede wszystkim bieganie, a między tymi bieganiami macie 8 stacji, na których wyprowacie flaki i nie macie siły już później biec. Będziesz tutaj już na stałe w Hyroxie? Nie, ja, ja wykonuję go w... Między sezonami, kiedy mogę, a tak oddaję się w całości konkurencji z Jak dalej będzie wyglądał Twój sezon? Mam nadzieję, że do zobaczenia na wysokości do zobaczenia na mistrzostwach Europy. Już nie mówię o mistrzostwach Polski, bo tam oczywiście, że się widzimy. I warto też w Polsce przyjechać na demontową ligę na Śląski. Zapraszam na Trybunę Lisa. Będzie fajnie, dużo niespodzianek. Także jak chcecie zobaczyć lekkoatletykę atletykę na, na żywo, jest co oglądać. No więc jak słyszymy, Piotr Lisek do Hajroxa nie przenosi się na stałe. No i w lekkiej Atletyce też ma wiele do zrobienia. No przyznam, że ten Hajrox, to jeżeli chodzi o, no, o kwestie kondycyjne, to brzmi jak hardcore raczej. Chyba tak, tak, dzisiaj to widziałem. Naprawdę zawodnicy mocno spoceni, ale szczęśliwi. To hasło kocham to i nienawidzę. Znaczy, ci, którzy na usta wytrwali do końca chyba. Ale dali radę, dają radę, naprawdę. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję.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 Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. 17.31, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prokuratura w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Zawiadomienia zgłaszają pokrzywdzeni z całej Polski, mówi rzecznik prokuratury Michał Binkiewicz.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 a także pranie brudnych pieniędzy. Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach zonda krypto. Poszkodowani przez zonda krypto mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy sprawdzą, jak funkcjonowała giełda i jak obracała środkami finansowymi od inwestorów. Sprawę powierzono Zarządowi Centralnego, Bi Bi Centralnego Biura Zwalczania cyberprzestępczości we Wrocławiu. prezes PiS Jarosław Kaczyński przeprasza za powielenie nieprawdziwej informacji, jakoby Peter Modzior, przyszły premier Węgier, upiekł w mikrofalówce szczenie. Mimo natychmiastowej reakcji słuchających, dopiero dziś Kaczyński przyznał, że to fake news. To była informacja no, bardzo intensywnie funkcjonująca w przestrzeni publicznej. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że rzeczywiście przepraszam, bo okazało się to nieprawdą, ale no, to po prostu funkcjonowało, a poza tym różne inne wiadomości, już lepiej zweryfikowane, w, jeżeli chodzi o tego pana, no też no, bardzo zniechęcają do jakichkolwiek relacji z nim. Nieprawdziwa informacja pojawiła się podczas kampanii wyborczej. Podał ją portal, który zaczął działać na tydzień przed wyborami. Można obejrzeć najnowocześniejsze uzbrojenie i poznać od kuchni żołnierskie życie. W płockiej Orlen Arenie rozpoczęły się dwudniowe, centralne wojskowe targi pracy i służby. Swoje oferty prezentują jednostki wojskowe i uczelnie. Czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Przyjechaliśmy tutaj ze sprzętem lotniczym, w którym piloci realizują loty, a także skoczkowie spadochronowi wykonują skoki spadochronowe. Mamy tu spadochron L2 Kadet, a także prezentujemy pełen ubiór pilota wraz z wyposażeniem przeciwprzeciążeniowym. Na targach można sprawdzić się na wirtualnej strzelnicy i spróbować prawdziwej wojskowej grochówki. Targi potrwają do jutra do godziny 18.00. Za 27 minut godzina 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. I już teraz ponownie wracamy do polskiej polityki. Do studia powrócił Kamil Szewczyk. Nie jest sam. 24 pytania. Rozmowa polityczna. I witamy ponownie Kamil Szewczyk. Jest ze mną w studiu pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No cóż, polityczna wojna na prawicy można powiedzieć. Premier Morawiecki zakłada stowarzyszenie. Prezes Kaczyński mówi nawet o pasożytnictwie, mówi o rozłamie nawet, o groźbie w partii. Jak to się wszystko skończy? Kreowanie wizerunku rozłamu czy jakiejkolwiek wojny w prawie i sprawiedliwości to jest nadinterpretacja wielu środowisk, osób, które pewnie obserwują i czytają lidy artykułów Czyli także na szybko. Prezesa. Także prezesa, na tak? szybko, Za chwileczkę do tego przejdę. Na szybko analizując lub czytając, właśnie to, co się, bieżące informacje na temat tego, co się dzieje. Panie redaktorze, no, demokracja polega na tym, że w tym szerokim namiocie, w którym znajdujemy się, y, mamy prawo do wyrażania swojej opinii, ścierania się, jakim Brudziński, zresztą Europoseł, w doskonały sposób określił całą tę sytuację, która ma miejsce jako turbulencje e, informacyjne, a z drugiej strony jako absolutnie zapewnienie, że do żadnego rozłamu nie dojdzie. Prezes Jarosław Kaczyński jest politykiem wielce doświadczonym. Myślę, że najbardziej, jeżeli chodzi o scenę polityczną, i pragmatyzm, po pierwsze, występuje właśnie we wszystkich działaniach, i ten pragmatyzm dzisiaj mówi jedno: jakikolwiek podział prawa i sprawiedliwości na jakiekolwiek grupy, rozłam, wyrzucanie, różnego rodzaju ruchy, które, które oczywiście mogą być wykonywane, nie będą wykonywane, w mojej ocenie, z prostej przyczyny. My dzisiaj musimy skupić się przez te kilkanaście miesięcy na odebraniu głosów,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 Wymagał odwagi. I ta odwaga była po stronie rządu Mateusza Morawieckiego. Po stronie ministrów. Po stronie również decyzji, które zapadały oczywiście pod przewodnictwem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I my musimy bronić tego dorobku. Mówię tutaj nie tylko o sferze spraw, które zapadały wewnątrz Polski, ale również o tych sprawach międzynarodowych. Każdy, okay. kto dzisiaj atakuje dorobek tych 8 lat, atakuje Prawo i Sprawiedliwość. I na to naszej zgody nie ma. Rozumiem, że nawiązuje pani do ziobrystów, między innymi ja, do, z, tej, do obozu maślarzy. Ale to, ziobrzyc, zostawmy, ale to zostawmy na razie, bo jest, dużo, jest dużo się dzieje, a Tylko chciałbym panie redata, poruszyć kilka wątków. Suwerenna Polska mhm. jest już członkiem jakby Prawa i Sprawiedliwości, największej formacji prawicowej, a ton y, nadaje w tej formacji prezes Jarosław Kaczyński. No dobrze, tylko prezes Kaczyński, Prezes Kaczyński zapowiedział, że osoby zaangażowane w stowarzyszenie, które, do którego pani również należy, tak. nie znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Szuka Pani już sobie miejsca po zapisem? Nie, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 2010 roku i nie wyobrażam sobie być po zapisem. A jak, panią, I wyrzucą, nie a jak tego, panią wyrzucą to, co chcę. Nie chcę tego i patrząc na pragmatyzm decyzji prezesa Rosława Kaczyńskiego i na to, że każdy głos tutaj jest wartością, każda postać polityczna, która weszła w 2020 w 2023 roku i wejdzie, mam nadzieję, w 2027 roku, to jest złoto. To jest po prostu e, cenny nabytek, który e, rozszerza możliwości przejęcia władzy po Donaldzie Tusku. I teraz e, ja, e, jako osoba, która jest mocno zaangażowana w życie publiczne, w życie polityczne, która e, często jest, jestem określana przez kolegów jako osoba i koleżanki, jako osoba, która gryzie trawę i tak naprawdę stara się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 Stowarzyszenie Rozwój Plus jest stowarzyszeniem, którego celem będzie nie budowanie platformy politycznej, a budowanie platformy merytorycznej. Ta platforma merytoryczna, jutro pre premier Mateusz Morawiecki jest w Toruniu, Będziemy, będą rozmawiali w różnym gronie z ekspertami na temat Polski jednej prędkości. To jest platforma merytoryczna. Konstrukcja tej platformy merytorycznej ma służyć jednemu. Poparciu Prawa i Sprawiedliwości. I tak sobie to okay, wyobrażamy. tylko, że prezes Kaczyński y, myśli co innego. On widzi tu zagrożenie, że powstaje coś na ja bym, partii i na Prawie i Sprawiedliwości powstaje druga partia. Ja rozumiem, że dzisiejszy odbiór konferencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego może takie wrażenie sprawiać, ale znając jeszcze raz działania polityczne pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego była to nadzwyczaj spokojna y, konferencja, w której Padły określone zdania, oczywiście dotyczące Ale tej. wiele do... mocnych słów. Panie Pani redaktorze, padły ja tam zdania. Jeszcze, Dobrze, to tylko dokończę. I... Dobrze, to... Padły to... tam to... zdania dotyczące rozbieżności w myśleniu na temat tego, jak te skrzydła budować, w którą stronę iść. Ja uważam, że e, nie mamy tylko wyborcy prawicowego dzisiaj. My dzisiaj mamy tak bardzo spersonalizowaną politykę, tak bardzo niejednoznaczną, że musimy iść po głosy indywidualnie. My trochę znowu wracamy do czasów, pan doskonale wie, jednym z elementów podstawowej kampanii samorządowej jest kampania door to door. I trochę przez internet, trochę bezpośrednio, ale również my znowu wracamy do tej takiej polityki bezpośredniego kontaktu. Zresztą my, tego, my z tego słyniemy jako Prawo i Sprawiedliwość. To pokazał Andrzej Duda, to pokazała premier Beata Szydło, to pokazał premier Mateusz Morawiecki, to pokazuje dzisiaj kandydat Przemysław Czarnek. Idźmy w tym kierunku, Tylko ale również rozszerzajmy, rozszerzajmy katalog Yy, yy, propozycji, bo te propozycje, które mamy i gospodarcze, i międzynarodowe, yy, i energetyczne, ale też związane z yy, yy, yy, jakby yy, sztuczną inteligencją, rozwojem technologii, automatyzacji, robotyzacji są nam dzisiaj tu i no teraz dobrze, potrzebne. dobrze, poseł, jeszcze jeden cytat mocny z prezesa z dzisiaj Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że zrozumieją, między innymi o pani, mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko prawa i sprawiedliwości, ale także na szkodę Polski. Panie tak. Na powiedzieć. Mogę, powiedzieć to, mogę to powiedzieć e, z mojego punktu widzenia, nie wykonałam żadnego ruchu przeciwko Prawu i sprawiedliwości nie zamierzam tego Według zrobić. Prezes sądzi inaczej. No. I nie zamierzam tego zrobić. No i to jest właśnie moment, w którym dyskusja ma największe, największe spotkanie? rażenie. Być spotkanie pre, premiera Morawieckiego i stowarzyszenia. To, to jest moment, w którym dyskusja ma największą moc i siłę. I uważam, że w ramach gremium Prezydium Komitetu Politycznego e, powinny utrzeć się konkretne cele, jak jakie chcemy realizować, ale również kierunki. I jeszcze raz podkreślam, no dla mnie jest bardzo wiążący wpis europosła Joachima Brudzińskiego. Uważam, że naprawdę pragmatycznie na to patrząc i dość spokojnie, bo ja cały czas na to patrzę dość spokojnie, jednocześnie deklarując, że nie chciałabym wybierać, jestem w Prawie i Sprawiedliwości i jestem w stowarzyszeniu i uważam, że te dwa kierunki działań da się ze sobą połączyć tak, aby doszło do pomnożenia tego wyniku, e, który dzisiaj mamy e, i tego poparcia, które dzisiaj obserwujemy. No dobrze, a jak przyjdzie pani wybierać, PiS czy Stowarzyszenie Rozwój Plus, to co pani wybierze? Jeszcze raz podkreślam, od strony merytorycznej i argumentów, które mamy, e, i ja mam przynajmniej, e, nie ma możliwości, żeby te dwa kierunki były e, antagonizowały się wzajemnie. Może widzi pani, co prezes Kaczyński dzisiaj powiedział. Panie redaktorze, to są dwa Panie redaktorze, doskonale byty polityczne. pan wie jako doświadczony dziennikarz, że konferencja jest oczywiście bardzo ważna. Słowa są bardzo ważne, ale politykę tworzy się w pokoju i spokoju. I, e, I ta twarda polityka musi być tworzona właśnie w ramach tego pokoju i spokoju, więc konferencja jest jednym, dla mnie bardzo ważnym sygnałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego dostrzegalnym i e, myślę, że każdy też e, to e, rozumie, ale z drugiej strony mamy również tę warstwę polityki najważniejszej, która jest poza trochę waszym zasięgiem e, często, Huluarowym. jak się tworzy, jak się tworzy oczywiście. Czyli tą kuchnię polityczną, to niech pani trochę zdradzi tej kuchni politycznej. E, nie wiem, czy Mateusz Morawiecki e, no, posłucha prezesa i jednak cofnie stowarzyszenie? Ale panie redaktorze, to już po pierwsze dzisiaj rano były premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu. Wczoraj również udzielał wywiadom: powinniście się cofnąć. I mówił w tej jasno, że nie zamierza cofać się z kierunku stowarzyszenia. A dla mnie słowo. Mateusza Morawieckiego jest w tym zakresie wiążące i ja pod to, pod to zdanie absolutnie podlegam. Prezes Kaczyński powiedział też tak dzisiaj o Mateuszu Morawieckim. Powinien zrozumieć, że dla bardzo dużej części prawej strony sceny politycznej jest jak czerwona płachta, jest czerwoną płachtą na byka. I to jest doskonały temat do szerokiej dyskusji wewnątrz naszego gremium i naszej opcji politycznej z prostej przyczyny w środowiskach, w rozmowach z wyborcami w różnych okręgach, ja, moi koledzy i koleżanki, słyszymy również drugą stronę tego skrzydła. Czyli jest dużo twarzy u nas, niestety, Albo istety, które jeszcze tak naprawdę nie przeszły tego oczyszczenia, tego katarzy, z takiego politycznego myślenia. No, to jednak jest potrzebne i też działają jak płachta nabyka na inny elektorat z kolei. Czyli Tym, innym Czarnek, elektoratem. Na nie, ja nie mówię tutaj o przemysławieczarku. Nie, no nie mówię o Przemysław, Przemysławieczarku czy o właśnie Zbigniewie Wieziorze, który jeszcze raz podkreślam, jest w bardzo ciężkiej chorobie, i tutaj e, trzeba to mieć też e, na uwadze, mimo tego, że jest osobą publiczną to jednak ta choroba wymaga koncentracji na tym, aby jak najszybciej doszedł do zdrowia. Ale mówię o innych też przykładach, które są podawane i to nie chodzi o nazwiska. Tu chodzi też o równowagę sił, o równowagę podejścia tak naprawdę do um, elektoratów y, zróżnicowanych. Ja to mówię też w wielu programach, czyli... Są ludzie, panie redaktorze, którzy nie interesują się, nie słuchają nas na przykład dzisiaj, nie interesują się na co dzień polityką, nie czytają tych wszystkich newsów, żeby poseł A pokłócił się z posłem B albo jest wymiana zdań. Ale w 2027 i w kolejnych latach wyborczych będą szli do urny i oddawali głosy. I to jest dla nas najważniejsza siła. Dla nas siłą nie są dzisiaj sondaże, dla nas siłą są ludzie, których zmobilizujemy do tego aby do urny poszli i oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, to dlaczego premier Morawiecki? O tym też prezes Kaczyński wspomniał dzisiaj. No ma niemal żal do premiera, do Mateusza Morawieckiego, że ten nie chce spotkać się na jednej scenie z profesorem Czarnkiem, z kandydatem ja na premiera. Tej, ja w ogóle tej historii nie znam. Nie wiem, jaka była tutaj rotacja informacyjna, gdzie co się wydarzyło. Uważam, że tutaj też jest dużo dokładanych informacji ze strony opinii publicznej. Nie chciałabym się po prostu na ten temat nawet wypowiadać, bo nie Wiem, nie wiem, czy to jakie To cytat. Tutaj, to cytat, to cytat. Było... Proponowałem panu premierowi że, że Morawieckiemu, żeby wystąpił razem z panem Czarnkiem. Spotkałem się z odmową. Premier, Dlaczego, Mate... Dlaczego premier Mateusz Morawiecki. To ja nie chce? Powiem tak: premier Mateusz Morawiecki regularnie spotyka się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I Myślę, że jeżeli tutaj doszło do jakichkolwiek e, niedogodności czy, czy jakiegokolwiek problemu, to myślę, że ta sprawa zostanie między panami szybko wyjaśniona. Przemysław Czarnek to jest dobry kandydat rzeczywiście, no bo e, zakładając to stowarzyszenie ma się wrażenie, że, że fatalnym. Przemysław Czarnek to silny organizm prawicowy, które, przed którym stoi, przed nami zresztą też, jako całym obozem, stoi bardzo trudne zadanie. Odbicia części elektoratu, który od nas odpłynął, do Korony Polskiej i do Konfederacji. O, z Konfederacją uważam, że jest trochę prościej, ponieważ zarówno Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mencen nie mają najlepszych relacji politycznie. Panie poseł, tylko trącę króciutko mówiąc. tutaj przy tej okazji. Sondaż dzisiejszy Cebosu pokazuje, że ten efekt czarnka jest negatywny. No, ale Zjechaliście to, poniżej 20 lat. A pamięta punktów. pan sondaże kandydata na prezydenta Karola Wrockiego na Ale jest na coś początku. niepokojącego w tym. Tak, tylko panie redaktorze, czy pan pamięta, jak Sławomir Mencen miał być w drugiej turze? Bo ja pamiętam te sondaże. To nie jest tak, zresztą to mój kolega Marcin Chorała powiedział, to nie jest tak, że wpuszczamy Lewandowskiego na boisko i po pięciu minutach mówimy, dobra schodzisz, to nie ma sensu, bo stałeś pięć minut i się nic nie wydarzyło. Ja mówię to samo. No Przemysław Czarnek jest ogłoszonym kandydatem na premiera, jest maszynistą tej całej lokomotywy, którą jedziemy wszyscy i mam nadzieję, że będziemy jechali do 2020 siódmego na wybory, bo tak powinno to wyglądać, e, ma trudne zadanie przed sobą i tak jak powiedziałam na początku, łatwiej jest dzisiaj faktycznie rozpraszać i mm, rozpuszczać te głosy w Konfederacji i zwracać je do naszej puli poparcia niż korona polska, bo przy koronie polskiej już jest gigantyczny moim zdaniem problem, z którym my też oczywiście sobie radzimy. Dzisiaj też widziałam sondaż, znowu nie wierzę w nie, ale widziałam ten sondaż, jeżeli chodzi o poparcie wśród braunistów samego naszego kandydata. Nad tym musimy pracować musimy i tu praca musi być mhm. wykonana. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, Dziękuję Stowarzyszenie bardzo. Rozwój Dokładnie plus. tak, Rozwój Plus. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Za 13 minut godzina 18. I... I po Wielkiej Polityce czas teraz poinformować Państwa o tym, co ciekawego dzieje się w gospodarce, a to oznacza magazyn saldo i Błażeja Prośniewskiego. Aldo, magazyn Gospodarczy. Dzień dobry, a dziś ze mną w studiu Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, z którym podsumujemy, mijający tydzień w gospodarce. Dzień dobry. Dzień dobry. A chciałbym zacząć od wydarzenia, które pewnie w dużej mierze jest symboliczne, ale warto o nim powiedzieć, a mianowicie... Chodzi mi tutaj o spotkanie G20, w którym polscy przedstawiciele po raz pierwszy uczestniczyli jako pełnoprawni członkowie. Jak pan ocenia doniosłość tego wydarzenia. Czy no to wskazuje przede wszystkim o tym, że Polska rzeczywiście wchodzi do gospodarczej pierwszej ligi. Przez ostatnie 30 kilka lat rozwijaliśmy się po okresie transformacji gospodarczej rzeczywiście bardzo dynamicznie i status Polski na świecie zaczyna być wreszcie doceniany. To jest ten moment, kiedy Polska rzeczywiście zaczyna być uznawana za poważnego gracza na arenie międzynarodowej w sferze gospodarczej. I jest to przede wszystkim efekt kilku dekad rzeczywiście bardzo dynamicznego Rozwoju naszej gospodarki, który zaczyna rzeczywiście procentować. Oczywiście, w świetle ostatnich prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego pojawia się wątpliwość, czy przypadkiem Szwajcaria jednak nie zajmie tego 20. miejsca. Natomiast to tak naprawdę jest kwestia po prostu być może roku czy dwóch lat, kiedy przechwilowo Polska w niektórych stawieniach ten status 20. gospodarki świata straci. Natomiast prognozy długoterminowe, mimo niekorzystnej demografii Polski, nie skazują na to, by w perspektywie kolejnej dekady Polska była zagrożona tak naprawdę utratą e, statusu e, 20. Gosarki e, świata i o ile przez długi czas Polska postawała w klubie państw na poziomie PKB mniej więcej 500-600 miliardów dolarów, no to teraz wyraźnie wróciliśmy do grona gospodarki, które mają PKB na poziomie powyżej biliona dolarów i to już stawia nas w zupełnie innej pozycji na świecie. Mówiąc o sukcesie naszej gospodarki, warto też wspomnieć o giełdzie papierów wartościowych. Ona w tym tygodniu świętowała swoje 35-lecie. Tu pewnie warto przypomnieć, że giełda, kiedy zaczynała, w obrocie było pięć spółek, dziś jest ich kilkaset. Jak ważną rolę, no właśnie, giełda odgrywa w naszej gospodarce. Wciąż niestety zbyt mało. Ona jest źródłem kapitału dla polskich firm, polskich spółek, kapitału na ich rozwój i rzeczywiście na przestrzeni tych kilkudziesięcioleci jej rola zdecydowanie się zwiększyła. Natomiast wciąż jest ona zbyt mała, choć jest to problem w zasadzie nie tylko Polski, ale w większości krajów europejskich, gdzie jednak finansowanie przede wszystkim skoncentrowane jest wokół instrumentów dłużnych, wokół finansowania kredytem bankowym, Rynkowym, natomiast udział w, no, obywateli jako inwestorów i innych podmiotów także obecnych na rynku kapitałowym, w tym inwestorów, zagranicznych, którzy mogą inwestować na naszym rynku w tym polskim, jest wciąż niestety zbyt mały i tutaj ten dalszy rozwój rynku kapitałowego jest bardzo poważnym wyzwaniem, ale jest to bardzo istotna kwestia, którą powinniśmy się również przejmować, ponieważ to właśnie także od poziomu rozwoju rynku kapitałowego zależy potencjał inwestycyjny naszych firm a musimy inwestować po to, żeby tworzyć bazę do dalszego rozwoju naszej gospodarki, utrzymania naszego statusu właśnie jako 20 gospodarki świata, a najlepiej także dalszego umacniania. Mówiąc o rynku kapitałowym, dziś nie możemy chyba nie wspomnieć o rynku kryptowalut. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy, która miała regulować tę kwestię, a zatem ten rynek de facto wciąż pozostaje poza kontrolą. Jakie to pana zdaniem niesie ze sobą ryzyka? No przede wszystkim mówimy tutaj o zagrożeniu dla inwestorów indywidualnych, którzy, dla których ten rynek w dalszym ciągu pozostaje no, nieuregulowany, a w tym kontekście są bardziej narażeni na właśnie poniesienie strat, zwłaszcza biorąc pod uwagę um, ostatnie wydarzenia związane właśnie z no, poważnymi problemami jednej z dużych polskich giełd, kryptowalut i zagrożeniem konsumentów utratą środków w tym, w tym zakresie, więc w, w tym kontekście wydaje się, że, że rzeczywiście jednak tutaj no potrzebne jest jednak, żeby ta sfera właśnie no też działalności finansowej była jednak pod większym zakresem kontroli państwa, oczywiście też pozwalając na dalszy rozwój tej sfery. Tutaj konieczna jest odpowiednia równowaga pomiędzy właśnie ochroną interesu konsumentów, a z drugiej strony tym, żeby ci, którzy faktycznie są zainteresowani uczestnictwem w tym rynku, ze świadomością pewnych ryzyków, jakie są związane, mogli dalej w tym obrocie funkcjonować, biorąc pod uwagę, że jednak stosunek rynku finansowego do kryptowalut nieco się jednak zmienił. Niektóre fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, zwłaszcza na rynku amerykańskim, rzeczywiście również zaczynają na ten rynek wchodzić, więc nie należy go całkowicie wykluczać, ale też należy pamiętać o tym, że jednak pewne zasady ochrony konsumentów również na tym rynku powinny funkcjonować. To teraz Rozmawiamy może o sprawach nieco bardziej przyziemnych, a mianowicie o cenach. W tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał finalne dane o inflacji w marcu. Ta wyniosła 3%. To jest wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu do lutego. Ten skok oczywiście jest efektem wojny na Bliskim Wschodzie i tego, że ceny ropy wzrosły. Czy Pana zdaniem marzec był takim inflacyjnym pikiem i kwiecień będzie już z uwagi chociażby na program CPN? spokojniejszy? Myślę, że tutaj faktycznie program CPN jest tym czynnikiem, który spowodował, że ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej. Niektóre stawienia nawet mówią o tym, że mamy najniższe ceny paliw w Unii. Myślę, że to faktycznie przyhamuje tendencje związane z cieszeniem inflacji. One nie powrócą do tych poziomów oscylujących wokół 2%, jakie widzieliśmy przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Tym bardziej, że zakłócenia na rynkach ropy, nawet w przypadku ustabilizowania się zawieszenia broni, będą się utrzymywały przynajmniej przez kilka miesięcy, ale wydaje się, że ten efekt tej skokowej podwyżki cen paliw, jaki nastąpił właśnie w marcu, zostanie wyraźnie złagodzony przez pakiet CPN i tak długo, jak ceny ropy naftowej na rynkach, no, nie będą przekraczały poziomu, powiedzmy 110-120 dolarów za baryłkę ropy naftowej, to wygląda na to, że ten element właśnie paliwowy, jako napędzający całościowy wskaźnik inflacji, nie powinien nam dużo mocniej ciążyć w tym momencie. Choć oczywiście w czasie tutaj no, wycofania wsparcia w postaci pakietu CPN, no, powróci znowu kwestia właśnie tego, że będzie to czynnik, który będzie na tą inflację trochę podbijał. To no właśnie, dziś minister Miłosz Motyka mówił o tym, że program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak to będzie konieczne? No i tu pojawiają się dwa zasadnicze pytania. Pierwsze brzmi, jak długo Pana zdaniem to będzie faktycznie konieczne, aby ustalać chociażby te poziomy maksymalne cen paliw? No a po drugie, czy nas, a właściwie budżet na to stać, aby przedłużać ten program? No z punktu widzenia finansów publicznych, biorąc pod uwagę ostatnie dane wskazujące na to, że deficyt całego tego sektora przekroczył 7% PKB, to jest to istotne obciążenie. Jakby samo w sobie to jeszcze nie jest skala e, jakby dramatyczna. Natomiast jak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wpisuje się to w kontekst całego szeregu e, wyzwań i obciążeń dla budżetu państwa, no to jest to już e, faktycznie taka skala, która rzeczywiście no, rodzi poważne tutaj pytania o ich wpływ na stabilność finansów publicznych. Jeśli chodzi o czas trwania tego programu, myślę, że co najmniej kilka miesięcy ten program pewnie będzie musiał zostać utrzymany. Pewnie najlepszym scenariuszem dalszego rozwoju sytuacji byłoby stopniowe wycofywanie się z tego programu. Nie jednym mocnym ruchem, tylko stopniowe przywracanie do czasowych stawek akcyzy z VAT. Tutaj może być trudniej, ponieważ nasze przepisy nie pozwalają, nie zostawiają takiego pola manewru, żeby tą stawkę VAT kształtować jakby w tym zakresie między Między 8 a 23 procentami, ale w, tak naprawdę, jeśli nie nastąpi dalsze zaostrzanie kryzysu w Zatoce Perskiej, ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, to w perspektywie kilku miesięcy powinien zacząć myśleć o tym, jak mądrze wycofać się z tego programu, tak żeby nie wywołać efektu. Do szoku na rynku, ale jednak, żeby ten koszt budżetowy zacząć redukować, ponieważ bardzo wiele innych potrzeb, na które również musimy alokować znaczne środki z, z budżetu państwa. I tu musimy stawiać kropkę. Oczywiście będziemy obserwować sytuację też w naszych audycjach. Regularnie sprawdzamy to, co się dzieje na rynku ropy i rynku paliw. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Saldo